chciałbym zwrócić waszą uwagę na te słowa arcykapłanów uczonych w piśmie starszych, izraelskich którzy wyśmiewając się z Pana Jezusa rzucają Mu wyzwanie mówiąc niech teraz stąpi z krzyża a uwierzymy w Niego czy kiedyś słyszeliśmy podobne żądania czy takie zapewnienia ludzi, w których mówili no niech Bóg zrobi to niech zrobi tamto a wtedy w Niego uwierzę niech Bóg uczyni taki cud albo niech Bóg tą moją sprawę tak przemieni, a wtedy na pewno w Niego uwierzę albo nawet patrzą wstecz i mówią Gdyby Bóg to tak i tak uczynił, to wtedy bym w Niego wierzył. Ale jeśli zrobił tak, jak mówił, że zrobił, trudno mi jest to uwierzyć. I ludzie z natury nie są skłonni zaakceptować Bożych dróg działania, Bożych cudów i tych niezbitych dowodów, które Bóg ludziom daje. Ale Domagają się własnych, żądają, by Bóg uczynił to, czego oni chcą, wynosząc się w ten sposób nad Boga i Jego mądrość, mówiąc świętemu Panu, co ma czynić. Jezus nie zszedł z krzyża, by dowieść tamtym kpiarzom, że jest Synem Bożym i zapowiedzianym Mesjaszem ale dał im daleko większy dowód swojej prawdomówności jeżeli to zejście z krzyża miałoby ich przekonać o ileż bardziej wyjście ze strzeżonego przez strażę grobu po takiej męce po takiej krzyżowej śmierci i trzech dniach w zimnym skalnym grobowcu o ileż był większy dowód który Bóg zamierzył im dać aby uwierzyli ale czy uwierzyli kiedy to się wydarzyło w 28 rozdziale w pierwszym wierszu czytamy, że po sabacie o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grupy. Tu się zatrzymajmy na chwilkę, ponieważ tutaj nasz przekład nie jest literalnym przykład, przekładem. W oryginale jest to powiedziane, a po sabatach To jest użyta liczba mnoga, nie liczba pojedyncza. Otóż Żydzi nie tylko na szósty, przepraszam, nie tylko na siódmy dzień tygodnia mówili sabat. Ale to słowo sabat oznacza odpoczynek oznacza święto i wszelkie żydowskie święta nazywane były sabatami te święta Paschy które właśnie miały mieć miejsce nazywane są sabatami przez Żydów i były nazywane sabatami i tutaj również Ewangelista mówi po sabatach, nie po sabacie i mówię to dlatego że jestem przekonany, iż ukrzyżowanie Pana Jezusa nie miało miejsca w piątek, ale najprawdopodobniej w środę. Zgodnie z tym, co Pan Jezus powiedział, jak Jonasz był w brzuchu wielkiej ryby trzy dni i trzy noce, taki Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce. I z piątku do niedzieli nijak nie da się zrobić trzech dni i trzech noc. Ja czytałem wywody Josha McDowell'a i innych jemu podobnych, którzy próbują z tego zrobić trzy dni i trzy ale to jest niedorzeczność. Biblia nigdzie nie mówi, że Jezus umarł w piątek. Czemu ludzie się upierają przy tym piątku? Ja opowiem Wam, czemu się upierają. Bo taka jest wiekowa tradycja, a ludzie kochają tradycję. I ta tradycja zasadzona jest nie na poselstwie w Biblii, ale zasadona jest na pogańskich obrzędach. Na innym piątku, który kiedyś pogani obchodzili. Śmierci innego Bożka, który ponoć też z martwych stał po trzech dniach. Ale to już nie była, nie była już to niedziela, to był już inny dzień. I stąd całe to zamieszanie z tymi trzema dniami, które ludzie próbują udowadniać i obchodzą Wielki Piątek, potem trzy dni później niby zmartwychwstania, ale od piątku do niedzieli i to, i to jeszcze ranka, bo tutaj czytamy, że to było przed świtem. O świcie to one przyszły, już Jezus zmartwychwstał. To działo się przed świtem jeszcze. Nijak nie da się zrobić trzech dni, trzech nocy. Więc nie ma takiej konieczności. Nie musimy się upierać, że to był piątek. I dlatego też tutaj w zborze nie organizujemy jakiegoś piątkowego nabożeństwa krzyżowego bo więc chcielibyśmy to czynić skoro Biblia nic takiego nie mówi że on w piątych umarł a tym bardziej te słowa tutaj dowodzą, dowodzą tego, że to nie był jeden sabat ale że to było kilka sabatów przez które Jezus leżał w grobie tak jak zapowiedział trzy dni i trzy noce spędził w grobie a to tylko tak na marginesie i oto powstało wielkie trzęsienie ziemi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 zwróćcie na to uwagę oto rzymscy żołnierze którzy byli świadkami tych wydarzeń którzy jak oni oniemiali siedzieli tam kiedy anioł pański stąpił i odsunął ten kamień i Jezus wyszedł z grobu, oni pobiegli i donieśli o tym czytamy tutaj arcykapłanom powiadomili ich o wszystkim co się stało i teraz y, jaka była ich reakcja? Czy y, oto słuchali zeznań naocznych świadków, którzy nie mieli żadnego powodu, żeby kłamać? Y, raczej czy to, co ich powiedzieli mogło narazić ich po pierwsze na drwiny, jeśli byłoby to kłamstwem? Po drugie, y, sprowadziłoby na nich surową karę z ręki ich przełożonych to nie byli uczniowie którzy przyszli do nich i powiedzieli im że tak się stało, ale to byli żołnierze którzy własnym życiem ręczyli za to, aby nikt się do tego grobu nie dostał w Rzymie było prawo, że jeśli ktoś miał powierzonego więźnia jeśli ten więzień zbiegł to ten żołnierz tracił życie za więźnia, którym, którym się dobrze nie opiekował. Tak samo ci tutaj. Oni swoim życiem ręczyli za to, żeby nikt do tego grobu się nie dostał. I teraz ci przychodzą do nich i mówią, słuchajcie, coś niesamowitego tam się wydarzyło. I Teraz, jaka jest reakcja tych y Kapłanów, tych uczonych w piśmie? Czy zadali sobie trud, żeby zweryfikować ich zeznania? Czy pobiegli do grobu, żeby zobaczyć na własne oczy, co tam się wydarzyło? Czy ten odwalony kamień, czy ten grób faktycznie pusty, jak to tam wygląda, co tam się wydarzyło? Czy szukali rzeczywiście jakichś dowodów na to, co się stało? Nie. Nie. Oni w ogóle. Nie liczyli się z tym, co tamci im powiedzieli, że to mogłoby być prawdą. Ich reakcja ilustruje zachowanie rzesz ludzi, którzy na przestrzeni tych minionych dwóch tysiącleci próbowali i próbują zaprzeczyć temu, co wydarzyło się tego chwalebnego, niedzielnego poranka. W wierszu dwunastym następnych czytamy, że oni zebrali się wraz ze starszymi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 nie bójcie się, że wy stracicie życie wam daliśmy i jemu też damy tyle, ile będzie trzeba, żeby was zostawić w spokoju natomiast tutaj użyte jest słowo które mówi, że ich przeszkolili że ich nauczyli Tam jest takie słowo didasko, które używane jest do uczenia dzieci w szkole oni po prostu im dokładnie powiedzieli co, który ma mówić żeby ich świadectwo się idealnie zgadzało przeszkolili ich do tego żeby szli i rozgłaszali kłamstwo Oto mówili, zejdź z krzyża, a uwierzymy w Ciebie. Oto teraz przychodzą do nich naoczni świadkowie jego zmartwychwstania. Oni sobie nawet trudno nie zadają, żeby to sprawdzić. Od razu to odrzucają i zmyślają kłamstwo, za które płacą, żeby tamci je rozgłaszali. To powinno nam wiele powiedzieć na temat, na temat przewrotności i zakłamania ludzkiego serca ludzie w swej bezbożności nie poprzestali na tym jednym kłamstwie to jest chyba najlepsze ze wszystkich jakie można było wymyślić najbardziej logiczne, najbardziej odwołujące się do jakichś a, sensu z, natomiast ludzie na przestrzeni wieku wymyślili całą masę innych kłamstw i innych wytłumaczeń żeby tylko zaprzeczyć temu faktowi, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał i żyje oto niektórzy mówili że Jezus tak naprawdę nie umarł na krzyżu, ale jedynie stracił przytomność i że został umieszczony w grobie oni myśleli, że on umarł a później on się ocknął tam w tym grobie i odwalił ten wielki kamień i tych strażników pokonał i po prostu wyszedł stamtąd po takim cierpieniu gdzie jego plecy były zarane tym liczem rzymskim do nieprzytomności zbity także jego wygląd niepodobny do ludzkiego przybity do krzyża, przebity rzebską włócznią. Ludzie w coś takiego chcą wierzyć, że on tylko zemdlał? że potem wyszedł z grobu i wcale nie umarł. Inni znowu twierdzą, że tak naprawdę on w ogóle nie został złożony w grobie, tylko tak jak inni przestępcy wrzucony do jakiegoś wspólnego dołu, a potem uczniowie wymyślili to wszystko i, i, i skomali. Ale to nie trzyma się w ogóle tego całego przekazu, że przecież szyci poszli do namiestnika i, i prosili go o strażę przy grobie. Po cóż mieliby pieczętować grób i stawiać strażę, jeśli Jezus był do jakimś dole wrzucony? Wystarczyło potem, jeżeli uczniowie twierdzili, że zmartwychwstał, wyciągnąć to Jego ciało z tego dołu i pokazać. Nie, to nie Zobaczcie, tutaj jest ciało Jezusa. Tam leżało w grobie zakopane, jeśli tak by było. I bo nie było nic prostszego, żeby zadać kłam słowom apostołów, którzy kilkadziesiąt dni później głosili, że Jezus zmartwychwstał. Ale nie czytamy o żadnym dowodzie, który Żydzi byliby w stanie przeciwstawić ich zwiastowaniu. Ale niektórzy wolą w coś takiego wierzyć. Znowu inni mówią, że uczniowie po prostu mieli halucynacje. Że oni tak bardzo chcieli, żeby Jezus stał, Że tak bardzo ufali tym Jego Słowom. Że po prostu mieli objawienie, jakieś takie, wycie halucynacje. Nawet teraz czytamy, 500 na raz miało zbiorową halucynację. Wszyscy razem, 500 osób miało tę samą halucynację. Widzieli Jezusa, że przyszedł do nich. Przez 40 dni się ukazywał i takie halucynowali. Przez 40 dni wszyscy. O tak, ludzie mają halucynacje to nie ulega wątpliwości. Ale to zakrawa na jakąś jakieś straszne halucynacje. Nie mniej, że nie życie poza te halucynacje oddali swoje. Znowu inni mówią, że Jezus faktycznie umarł, znalazł się w tym grobie, ale. Zły demon potem przybrał jego postać, żeby ich oszukać i zwieść. I to jakiś zły demon chodził i tych uczniów tak omamił, żeby oni poszli i głosili na świecie takie, taką nieprawdę I że to jest kłamstwo wielkie, że to robota złego demona. Przepraszam, sobie, ludzie nie ma końca w wymyślaniu przeróżnych dziwactw, żeby tylko nie przyjąć świadectwa naocznych świadków, i ludzie wymyślają coraz to nowe, piszą książki, kręcą filmy, czego nie robią, żeby zaprzeczyć, że on z stał i żyje. Analiza tych wszystkich teorii, jakie ludzie wymyślają, prowadzi zawsze do obnażenia ich nielogiczności, błędów, niedorzeczności i świadomego, celowego pominięcia historycznych faktów i zeznań, naocznych świadków i te usilne starania wrogów prawdy wskazują na wspólny mianownik, który im wszystkim towarzyszy i to jest zaślepiona pycha zaślepiona pycha pycha, która nie chce przyznać że jestem w błędzie że to za czym stałem i co pozwalało mi żyć tak jak żyłem jest złe i musi być zmienione człowiek pyszny nie chce ugiąć się do takiego wyznania to nie brak dowodów był przyczyną zmyślenia i rozpowszechnienia tych, tego kłamstwa o kradzieży ukrzyżowanego ciała Pana Jezusa Chrystusa ale to zaślepione pychą zatwardziałe niewiarą serca faryzeuszy i uczonych w piśmie zaprzedanych grzechowi sprzeciwiających się prawdzie nieskłonnych do ukorzenia się i do pokuty i pomyślmy jak straszny potrafi być stan ludzkiego serca w obliczu wszelkich dowodów ludzkie serce potrafi pozostać nieugięte i brnąć w kłamstwie, br brnąć w ciemności i nie zbliżać się do światłości. Jakże straszny może być stan ludzkiego serca, które opornie uparcie przeciwstawia się Bogu i Jego łasce. Żaden domy Żaden cud, żadne objawienie nie będzie wystarczające dla złego, niewierzącego serca, które nienawidzi światłości, a kocha ciemność. Dlatego, bracia, siostry, kiedy dzisiaj ktoś stawia nam takie wyzwanie, jeśli dzisiaj ktoś rzuca nam takie jakieś... Yy, i mówi, że jeśli Bóg to czy tamto zrobi to uwierzę możemy śmiało mu powiedzieć jeśli nie uwierzysz pismu to choćby ktoś z martwych powstał nie uwierzysz choćby Bóg dokonał największych cudów jeśli twoje serce dzisiaj nie chce słuchać tego co Bóg powiedział i o czym zaświadczył to wiedz, że masz złe serce przewrotne i nie chcesz się upamiętać i nie chcesz się nawrócić i chcesz trwać w ciemności chcesz trwać w grzechu i tylko łaska Boża może otworzyć oczy takiego człowieka. Tylko dobroć Boża i miłosierdzie Boże może złamać takiego człowieka i doprowadzić go do miejsca pokuty i wiary. Nic innego. Żadne dowody, żadne cuda, żadne jakieś nie wiadomo co nie przekona takich ludzi. To nie znaczy, że Bóg nie posługuje się cudami i znakami, żeby poruszyć i nawrócić niewierzące serca. Nie to chcę powiedzieć. Ale jeśli ktoś chce, tak jak faryzeusze i uczeni w piśmie, trwać w swojej nieprawości, trwać na swoim stanowisku, trwać przy swoim grzechu, to choćby stało się to, czego żądają, i tak nie uwierzą. Jest różnica między ludźmi, którzy szukają prawdy, którzy chcą się upewnić, że to, co Bóg mówi, jest prawdą, od tych, którzy miłują ciemność, miłują nieprawość i celowo zaprzeczają prawdzie przekręcają wszelkie Boże dowody i sprzeciwiają się przez nieprawość własnych serc prawdzie i ten świat jest pełen takich ludzi oni nie umarli razem z faryzeuszami uczonymi w piśmie ale wciąż rodzą się nowi których, których wywody których dyskusje których teorie mają korzenie w ich znieprawionych serc Bóg potwierdził wiarygodność swego Syna Poprzez Jego wyjątkowe, święte, nieskalane grzechem życie Przez wiele znaków i cudów, które czynił nie w jakimś kącie, Ale czynił publicznie, na oczach wielu ludzi, wskrzeszając nawet umarłych Jego śmierć na krzyżu towarzyszyły niezwykłe wydarzenia. Zarówno w przyrodzie, jak i w świątyni Bożej. To nie był zwykły dzień, kiedy Jezus umierał na krzyżu. Oto ciemność zapanowała nad całą ziemią. Oto, świąt, oto zasłona w świątyni została rozdarta z góry na dół. Działy się niezwykłe rzeczy, kiedy Jezus umierał na krzyżu. A później Bóg dał pieczęć temu wszystkiemu, wzbudzając go z martwych i następnie przez 40 dni Jezus spotykał się ze swoimi uczniami i na ich oczach został zabrany w górę do nieba. A później potwierdzał ich słowo znakami i cudami, które jemu towarzyszyły. I do dzisiaj to czyni. Dlaczego więc bezbożny świat drwi? I dlaczego próbuje wszelkimi sposobami Zdyskredytować fakt Zmartwychwstania Pana Jezusa Dlaczego dzisiaj ludzie obchodzą święto Niby Zmartwychwstania Pana Jezusa Przy jakichś czekoladowych zajączkach I jajkach I innych pogarskich obrzędach Dlaczego jest w ogóle takie święto W którym nikt tak naprawdę Może niewielu Prawdziwie świętuje Zmartwychwstanie Jezusa A większość to po prostu jest jedna wielka drwina jest jeden wielki religijny show. Jest to, jest to możliwość dorobienia się przez ludzi jakich, na jakiejś religijnej głupocie ludzkiej. Iluż tych ludzi, którzy uczestniczą w tych obrzędach, wierzą, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał i dzisiaj żyje i oni są przed Nim odpowiedzialni za swoje życie. Iluś z nich bezmyślnie uczestniczy w religijnych obrzędach i rytuałach w ogóle nie myśląc o Panu Jezusie Chrystusie w ogóle Go nie czcząc w ogóle Mu nie dziękując w ogóle nic nie zamierzając zmienić w swoim życiu dlaczego ten świat tak się wysila i tak się stara dlaczego poświęca tyle miejsca w książkach i w innych swych publikacjach żeby zaprzeczyć zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa apostoł Paweł w liście do Koryntian daje nam odpowiedź na to pytanie jego pierwszy list do Koryntian 15 rozdział przeczytajmy wiersze od 14 do 19. a jeśli Chrystus nie został wzbudzony wtedy i kazanie nasze daremne daremna też wasza wiara wówczas też Byliśmy fałszywymi świadkami bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli, nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli, nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie poginęli jeśli tylko w tym życiu nadzieją w Chrystusie pokładamy jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni dlatego świat zaprzecza zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa jeśli zdyskredytuje jego zmartwychwstanie dyskredytuje całe poselstwo chrześcijaństwa całą naszą wiarę całe te wieki tych wszystkich, którzy dla wiary w Chrystusa cierpieli, umarli i poświęcili swe życie, by mu służyć. To wszystko jest wtedy zdyskredytowane. I wszystko jest po prostu na nic. Chrześcijaństwo bez zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa jest tak samo puste, jak wszystkie inne religie. I dlatego świat tak bardzo się stara. Żeby temu zaprzeczyć. Dlatego wciąż tworzy i będzie tworzył nowe książki, nowe filmy nową muzykę, która będzie drwić ze śmierci Pana Jezusa Chrystusa i z Jego chwalebnego zaprzeczania, zaliczając to do bajek, do wymysłów, do głupoty religijnej. A jednak, wiersz 20 mówi, a jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Aleluja. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych. I apostoł Paweł wiedział, co mówi i oddał za to życie. Jednak Chrystus stał. Niech mówią, co chcą, niech wątpią, niech podważają, a jednak my wiemy, że Chrystus stał i żyje. My wiemy, że to jest prawdą i Jego zmartwychwstanie jest obrazem i zapowiedzią Naszego zmartwychwstania. On jest pierwiastkiem, to znaczy pierwszym, pierwocinami tych wszystkich, którzy podobnie jak On zmartwychwstaną. Tak jak On chwalebnie powstał w nowym ciele i śmierć nad Nim już nie panuje. Tak i ci, którzy w niego prawdziwie wierzą, jak tak, tak ci, którzy w nim pokładają całą swoją ufność zbawienia, oddali mu swe życie jako panującemu królowi, razem z nim dzisiaj cierpią i znoszą jego hańbę, jemu służą i dla niego się poświęcają, ci oczekują podobnego, chwalebnego zmartwychwstania i wiecznego życia. Drogi bracie i droga siostro, nie pozwól niedowiarstwu zaciemnić Twoje serce. Nie daj się zwieść ludziom spaczonym na umyśle swoją nieprawością i grzechem, ale badaj Pisma i módl się do Boga od ducha zrozumienia i poznania prawdy, która wyzwoli Cię z wszelkich bezprawnych więzów i poprowadzi Cię do obfitego życia tutaj na ziemi i daleko doskonalszej wieczności. Jezus martwy stał. Jezus żyje. Przyjdzie znów w swej chwali. Każde kolano się przed Nim u mnie, Każdy język wyzna, że Jezus jest Panem. Nawet ten wstrętny szatan, który zwodzi cały świat, będzie musiał przed Nim paść na kolana i wyznać, że Jezus Chrystus jest Panem. Jakże wdzięczny mu jestem, że dał w moje serce tą wiarę. I że nie jest to wiara, która nic nie znaczy w moim życiu, bo kiedyś też to wierzyłem, ale to nic nie zmieniało. Ale dzisiaj, kiedy o tym myślę, że on za mnie cierpiał, że on za mnie tam przelał swoją krew, że on zniósł za mnie te sińce i rany, że mnie ja mógł być uzdrowiony, że on to wszystko przeszedł i został w zmartwychwzbudzony, a ja dnia miał w nim nadzieję, a dnia ja miał w nim ufność. I każdy, kto uwierzy, dzisiaj dotyka to mojego serca dzisiaj budzi to we mnie wdzięczność i chcę mu służyć chcę całe moje życie dedykować jemu i tak jak tylko mi pozwoli jak mnie tylko uzdolni wielbić go moim życiem wierzę, że Bóg każdego z nas dzisiaj do tego zachęca i wzywa aby ten fakt zmartwychwstania Pana Jezusa nie przebrzmiał gdzieś wokół nas w tym moim zdaniem bardzo pustym dzisiaj święcie ale prawdziwie by ta prawda żyła w nas. I byśmy z mocą, której Duch Boży nam udziela, świadczyli o tym, że prawdziwie Chrystus żyje. I zadawali ludziom to pytanie, co to znaczy dla Ciebie? Czy to cokolwiek zmienia w Twoim życiu? Czy prawdziwie w to wierzysz? Czy tylko mówisz to, w ogóle nie wiedząc, co mówisz? Powstajmy, proszę, prawdziwie. Panie, my dzisiaj z wdzięcznością chcemy Cię uczcić i uwielbić, wyznając Ciebie jako żywego, zmartwychwstałego w mocy, panującego Króla, Króla Królów, Pana Panów, wyniesionego ponad wszystko. Chociaż dzisiaj nie widzimy jeszcze Ciebie jako panującego w pełni, chociaż dzisiaj wydaje nam się, że niejednokrotnie różne rzeczy, gdzie są dziełem przypadku i widzimy tą, to panowanie księcia ciemności, to wiemy głęboko w naszych sercach, że Ty jesteś ponad tym wszystkim, że zmartwychwstałeś i Tobie poddane są aniołowie i zwierzchności i moce i panowania. I Ty jesteś ponad tym wszystkim, wywyższony jako głowa swojego Kościoła. I Panie, takiego chcemy Ciebie widzieć, i takiego chcemy Ciebie czcić, i takiemu Tobie chcemy służyć. Nie dając sobie wmówić jakiejś głupoty, jakichś zmyślonych opowieści, z ludzi spaczonych na umyśle, skażonych grzechem i nieprawością, miłującym ciemność ale chcemy badać twoje Słowo, czytać i modlić się, aby Twój Święty Duch oświecał nasze serca, objawiał nam prawdę i utwierdzał nam, nas w prawdzie, abyśmy w niej trwali, śmiało ją zwiastowali, wystawiając siebie na hańbę, wystawiając się na pośmiewisko, będąc gotowi znosić wszelkiego rodzaju uciski, prześladowania, jakie ten świat zechce na nas wywierać. Wiedząc, że mamy zapłatę u Ciebie, wiedząc, że nasz trud Nasze poświęcenie nie jest daremne, ale każdą najdrobniejszą rzecz, którą Tobie, Panie, poświęcamy, którą dla Ciebie czynimy, jakąż wielką mamy zapłatę za tę wieczność, kiedy i my zmartwychwstaniemy w nowych chwalebnych działach i będziemy na wieki z Tobą żyć i królować. I wiecznie Ci dziękować i wiecznie Cię chwalić za to wielkie zbawienie, które nam zgotowałeś, gdyż nie zasługujemy na to i nie jesteśmy godni Twojej łaski to Ty, Panie, w swej dobroci, w swym wielkim miłosierdziu poszedłeś na ten krzyż Golgoty, aby tam zanieść wszelką naszą nieprawość, wszelkie nasze zło, wszelkie naszą niegodziwość niegodziwości, to wszystko, co czyniło nas bezużytecznymi, bezradnymi, skazanymi na Twój słuszny gniew i wieczną śmierć. Panie, wielbimy Cię za to. Wielbimy Cię. I też teraz dziękując za Twoje zmartwychwstanie i wspominając Twoją śmierć. Chcemy prosić, byś błogosławił ten chleb, który łamiemy na pamiątkę Twojego ciała, wydanego za nas, aby nas ratować. Gosław Prosimy, drogi Panie. I pościmy nasze serca. Pokrzep nas, Panie, w duchu. Odnów odśwież naszą wiarę. Po błogosław prosimy ten kielich wina. I niechaj, moc twej świętej krwi, oczyści nasze serca od wszelkiej nieprawości. Wybacz nam, kiedy. I my dajemy się uwieść. Wybacz nam, kiedy i my dajemy się sprowadzić z tej wąskiej drogi życia na manowce i bezdroża niewiary. Kiedy idziemy za głosem złego i odwracamy się od Twojego panowania w naszym życiu. Wybacz. I obmyj nasze serca, oczyście Panie. Uświęć nas. I wzmocnij nas. I poślij nas abyśmy nie rozglądali się na boki, abyśmy nie słuchali odrzeptów wroga, ale szli za Tobą, dobrym naszym pasterzem. Po błogosław prosimy Panie ten czas jeszcze rozważania Twojego cierpienia, Twojej męki, Twojej śmierci, kiedy bierzemy z tego chleba, pijemy z tego kielicha. Tobie oddajemy hołd i cześć. Tobie dziękujemy za ogrom Twojej łaski. Ogrom Twej miłości. Ciebie wywyższamy.